Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam na kolejny odcinek o Konglomeratu Podcastowego i być może początek krótkiej serii mojej poświęconej grom wideo. Ja tak jak wiecie pewnie, bo parę tych podcastów o grach nagrałem, głównie z Sikiem, kilka też wcześniej czy kilkanaście z Michaelem, z Mi Steam i to jeszcze za starych, dawnych czasów. Trochę gram, ale nie za dużo. Staram się od kilku lat, odkąd posiadam konsolę, w miarę regularnie jakieś tytuły ogrywać, no ale przez to, że jest to rozrywka czasochłonna, no to umówmy się, nie mam aż tak dużo możliwości, jakbym chciał. No ale raz na jakiś czas po jakiś tytuł sięgam. Który zajmuje mi dużo czasu, dlatego że tak jak też już w innych nagraniach wspominałem, ja jestem graczem o umyśle maniakalnym, czyli graczem w typie takim, który liże ściany, musi zajrzeć w każdy kąt i raczej gier nie porzuca. Chyba, że po prostu odrzucą mnie na starcie, ale staram się tytuły tak dobierać, aby właśnie dokończyć dany. Tytuł i no, poznać go w miarę możliwości w jak największym stopniu. No, celowo nie mówię w 100%, bo no, tak jak yy, chociażby zaraz opowiem o dzisiejszym tytule, no to jest zabawa, na którą nie zawsze mam zwyczajnie ochotę. Na początek tego mojego cyklu wezmę się za produkcję, którą skończyłem dosłownie kilkanaście godzin temu. Chodzi mianowicie o Codvane. Grę wydaną przez Bandai Namco i to grę, która została wydana no, już kilka ładnych lat temu, bo ona miała premierę we wrześniu 2019 roku i jest dostępna na wszystkich podstawowych sprzętach, czyli na PlayStation 4, na Xbox One i na Windowsie. I żeby tak zasygnalizować z czym mamy do czynienia, przy czym od razu zaznaczam, że mówię to raczej z takiego researchu, który udało mi się na ten temat zrobić. Jest to Soulslike. Gra właśnie soulsowa wyrosła z korzenia, ze schematów rozgrywki, które zapoczątkowały gry z serii Dark Souls i no, jest to tytuł, który ja pobrałem sobie jakiś czas temu również, kilka miesięcy temu w momencie, kiedy okazał się dostępny w PlayStation Plus w abonamencie, który ja mam wykupiony. No i przez to, że w zasadzie jedyną quasi-soulsową quasi grą, w którą ja do tej pory grałem był Jedi Fallen Order, który też wszyscy uważają za grę właśnie w rdzeniu mocno soulsową. Przy czym no, ja do Dopuszczam możliwość, że ta gra jest po prostu odpowiednio przeskalowana, łatwiejsza, tak żeby była w pewien sposób dostępna bardziej dla szerszej publiczności. No bo umówmy się, gry z serii Dark Souls słyną z poziomu trudności. Do czego też będę się chciał tutaj odnieść i do czego będę chciał wrócić. Ale zanim przejdziemy do mechaniki, wypadałoby powiedzieć w kilku zdaniach, z czym mamy tutaj do czynienia od strony fabularnej. Gra rozgrywa się w przyszłości, kiedy w zasadzie świat upadł po jakimś kataklizmie, o którym no, nie wiemy za bardzo z czym mieliśmy do czynienia. i po tej takiej quasi-apokalipsie na świecie pojawiło się mnóstwo potworów. Ludzie, żeby bronić się przed potworami, stworzyli taki podgatunek specjalnych żołnierzy. Revenants, oni są nazywani w grze, czyli to są ożywieni ludzie, ożywieni przez specjalnego pasożyta i to powoduje, że de facto stają się oni... Wampirami. Specyficznymi wampirami, dlatego, że, w zależności od tego, jaki ten kodr krwi, blood code to jest taka podstawowa, podstawowy parametr danej naszej postaci, posiadają, charakteryzują się bardzo różnym zestawem umiejętności. No i ci revenants, oni. Zostali stworzeni, powołani do życia, aby walczyć z potworami, ale bardzo szybko się okazało, że nie tylko potrzebują ludzkiej krwi do funkcjonowania do życia, nie tylko są w zasadzie nieśmiertelni, bo mogą zginąć tylko i wyłącznie, jeżeli zniszczy się ich serce, a w przeciwnym wypadku odradzają się każdorazowo po śmierci. To kiedy na przykład okaże się, że będą mieli mniejszy dostęp do krwi, to ludzkiej krwi, to będą wpadać w taki szał i niejako zmieniać się, ewoluować w tak zwanych straconych, the lost, takie potwory, które atakują zarówno ludzi, jak i pozostałych tych revenants czyli zjawy. Ja takich będę może już tytułował po polsku, żeby mieć pewną spójność nomenklatury. No i my budzimy się jako bohater, właśnie taki, taka zjawa. No i bardzo szybko okazuje się, że po pierwsze, no nie wiemy w zasadzie kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, nie mamy dostępu do swojej pamięci, a po drugie, My jesteśmy w stanie oczyszczać miazmę, czyli generalnie takie ogniska, synonim tych ognisk soulsowych, które powstały po tym, jak cały ten świat został skażony. Został skażony po tym, kiedy to aby usta ustabilizować jakby całą tą e, populację zjaw e, w eksperymencie takim naukowym, e, jedna młoda dziewczyna zdecydowała się, e, żeby stać się taką królową e, tych zjaw, natomiast no, niestety ona zapadła w szał e, i trzeba było ją zabić a ona zaczęła kreować e, tworzyć kolejne zjawy, kolejne potwory i aby temu zapobiec pozostałe zjawy, no zdecydowało się, żeby ją zabić, w pewien sposób rozdzielić jej ciało, no i to będzie miało oczywiście konkretne znaczenie, ale w związku z tym, że po zabiciu królowej ta, ta miazma, ten, ta, ta substancja, która powoduje degenerację naszych wampirów, no to nasze postaci będą musiały nosić takie specjalne maski filtrujące. No i właśnie tak jak wspomniałem, okazuje się, że nasz główny bohater jest w stanie oczyszczać tą miazmę, czyli no, okazuje się, że być może jest dla tego świata odciętego od reszty rzeczywistości taką jakąś czerwoną, niesamowitą mgłą nadzieja, no bo być może uda się oczyścić całą miazmę, być może uda się pozbyć raz na zawsze śladów królowej i zaprowadzić pomiędzy ludźmi i pozostałymi zjawami pokój, eliminując oczywiście tych straconych. I to jest jakby pierwsza umiejętność naszej postaci, a druga umiejętność polega na tym, że on po kontakcie z krwią po pierwsze jest w stanie nabyć różne te kody krwi, różnych postaci, a nie tak jak pozostałe zjawy, że ma przypisaną jeden kod do, do, do swojej osoby, to po pierwsze, a po drugie jeżeli zbierze kawałek krwi pozostały po jakiejś zjawie, no to ma dostęp do odtworzenia wspomnień danego wampira, danej postaci no i bardzo szybko formuje się nam grupka pod dowództwem jakiego Luisa Amami który jest takim właśnie naukowcem, który zachwycił się niejako tym, czy widzi nadzieję w tym, że właśnie nasza, nasz protagonista był w stanie sięgnąć po te, tę szczątkę krwi, odtworzyć wspomnienie i nie zapadł się, nie zmienił się w upadłego. No i oni wyruszają na wyprawę, aby wyplenić niejako to, to zło, pozbyć się raz na zawsze krwi. Królowej, pozbyć się wszystkich upadłych, no i, i tak wygląda ten tytuł. Jeżeli chodzi o kwestie mechaniczne, od razu mogę rozprawić się po części z tym, dlaczego jest to opisywane jako Souls-like. Mamy tutaj właśnie ten odpowiednik ognisk, czyli te takie mgiełki, to, to jest nazywane jako mistles w świecie przedstawionym, czyli takie miejsce, gdzie jesteśmy w stanie grę zapisać, gdzie się odradzamy po śmierci, gdzie jesteśmy w stanie nabyć nowe umiejętności, no i służy to również nam jako teleport do różnych miejsc i innych tych ognisk, które Udało nam się oczyścić, a y, mechanika w związku z tym, że jesteśmy właśnie tym wampirem, który no, w zasadzie nie może umrzeć, polega na tym, że po śmierci wracamy właśnie do najbliższego ogniska, tracąc tak naprawdę tylko i wyłącznie haze. Czyli znów taką mgiełkę. To jest, można powiedzieć, że synonim waluty miejscowej w Code Vein, za którą jesteśmy w stanie kupować nowe umiejętności, nowe bronie, ulepszać bronie i tak dalej, i tak dalej. No bo oczywiście, tak jak w grze RPG, tak jak właśnie w Souls-like'u, będziemy mieli tutaj mnóstwo sprzętu do wyboru. No i wspomniałem, że to jest tytuł, który został wydany przez Japończyków z Bandai Namco. No i ja bym powiedział, że tak jak to w tytułach japońskich, a przynajmniej w tych tytułach japońskich, z którymi ja miałem do czynienia, gra tak naprawdę rzuca nas na głęboką wodę i w sumie bardzo niewiele tłumaczy, bo mechanik i możliwości adaptacji, zmiany stylu gry jest tutaj bardzo dużo, ale tak naprawdę trochę gracz jest zostawiony sam ze sobą z tym wszystkim i w zasadzie musiałem sporo doczytać, aby zrozumieć w ogóle jak to wszystko funkcjonuje, bo jakby tą bazą jest właśnie ten blood code, czyli możemy sobie wybrać czy chcemy grać wojownikiem bardziej nacechowanym na walkę, silniejszym, sprawniejszym, odporniejszym na bezpośrednie ataki, czy chcemy grać na przykład jako taki alamag, który będzie posiłkował się różnego rodzaju zaklęć i na przykład strzelał z dystansu. Mamy do wyboru bronie dwuręczne, mamy do wyboru bronie strzelające, mamy do wyboru bronie jednoręczne, topory, miecze, młoty. To wszystko bardzo mocno wpływa na rozgrywkę i to na różnych poziomach. Po pierwsze sam Blood code. No, to jest klasyka. Możemy grać tak, jak chcemy i mamy przypisane do danego blood kodu umiejętności pasywne i umiejętności aktywne. Pasywne zmieniają po prostu jakby nasze bazowe statystyki, nie wiem, możemy się częściej leczyć, możemy być silniejsi, możemy być odporniejsi, nie wiem, na za atak mrożący i tak dalej, i tak dalej. Umiejętności aktywne to są umiejętności, które, nie wiem, mogą dać nam jakąś ochronę, mogą nam zwiększyć atak i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, te statystyki, jak to w u są bardzo istotne i wpływ na statystyki ma znów wszystko. Ma Blood Code, ma to, jaką zbroję, czyli Blood Veil będziemy nosić, czy ona jest ciężka, czy jest lekka, czy jest bardziej dostosowana do używania magii, czyli giftów i ataków właśnie takich, które wysysają odpowiednik many w tym świecie, czyli taki ich, Ichor to się nazywa, czy Ichor, nie wiem jak to się dokładnie czyta, czy na przykład będziemy właśnie takim tankiem, który będzie miał zbroję ciężką, ale oczywiście będziemy się wolniej poruszać. To samo z broniami. Jeżeli weźmiemy nie wiem, ciężki młot, on będzie zadawał ciężkie, poważne obrażenia przy jednym ciosie, natomiast no, zadanie tego ciosu chwilę trwa. I tutaj bardzo dużo zależy od preferencji gracza. Tytuł sam też zachęca nas, żeby eksperymentować się z tymi blowtkładami, dlatego, że każdy z tych kodów ma przypisane swoje umiejętności i aby w ramach innego kodu używać umiejętności, nie wiem, na przykład wojownika, to musimy daną umiejętność albo wymaksować, albo ją, że się tak wyrażę, obudzić, zbierając pewne takie substancje w tym świecie przedstawionym i wtedy ona staje się dopiero dostępna. A uwierzcie mi, no, tych umiejętności jest naprawdę bardzo dużo, i tutaj, żeby zbudować taki odpowiedni dla siebie no, ten taki rpg build, no to wymaga to trochę pracy albo no, zbierania rzeczy w świecie przedstawionym. Jak to się prezentuje, czy jak to się przekłada na funkcjonowanie w świecie przedstawionym? No, ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o to eksperymentowanie. To różnie, dlatego że na początku ten świat jest dla nas mocno zabójczy i z jednej strony ja bym powiedział, że nie jest to przesadny problem, jeżeli ktoś się boi właśnie source'ów, tak jak ja nie będę się czarował, ja się trochę boję podejścia do takich gier, po pierwsze to, co powiedziałem na początku, moja maniakalność w podejściu do danego tytułu. Podejrzewam, że utopiłbym tam setki godzin. Po drugie, właśnie ten legendarny wręcz poziom trudności, czyli to, że będziemy ciągle ginąć, ginąć, ginąć i jeszcze raz ginąć. No i tutaj, szczególnie na początku, faktycznie o śmierć jest łatwo, dlatego że poziomy są skonstruowane w bardzo różny sposób. Zawsze w zasadzie mamy do czynienia z taką mapą w kształcie kwadratu, ale po pierwsze, poziomy są różnorodne, jeżeli chodzi o ich powierzchnię. W sensie ten kwadrat może być, nie, nie wiem, o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, a może być na przykład kilkudziesięciu metrów kwadratowych. No tak strzelam, przeskalujcie to sobie oczywiście. To po pierwsze. Po drugie, bardzo dużo poziomów jest nie tylko w poziomie rozpisanych, na poziomie tym horyzontalnym, ale także mamy tutaj Rozdział pionowy. No i ta eksploracja jest na początku dosyć trudna, bo każdy ten poziom, każdy ten kwadracik jest swoistym labiryntem, gdzie za każdym rogiem mogą się nam pojawić przeciwnicy, gdzie możemy się bardzo łatwo wpakować na grupę przeciwników, bo tutaj na różnych poziomach mamy... Takie miejsca, gdzie jeżeli się pojawimy, to zaczyna nas atakować fala wrogów i to fala wrogów o różnym poziomie trudności, także tych silniejszych, no co na początku może być po prostu najzwyczajniej w świecie wyzwaniem, no bo mówię, mamy relatywnie mało tych opcji regeneracji, mało przedmiotów do leczenia, mało magii, słabszą zbroję, słabszy miecz, no i po prostu nie znamy jeszcze do końca, tego świata. Ale to wszystko powoduje, że dla mnie ta eksploracja była atrakcyjna. Wiecie, no ostatni raz chyba aż tak duże poczucie pewnego zagrożenia, czy odkrywania faktycznie czegoś zupełnie nieznanego miałem w przypadku Hollow Knighta, gdzie też każdy loch, każda... Dodatkowa sekcja no nieco się zmieniała, zmieniają się przeciwnicy, byliśmy ciągle zaskakiwani różnymi mechanikami i tutaj działa to bardzo podobnie, przy czym tak jak powiedziałem, te śmierci, które są wbudowane też w mechanikę całej tej gry one nie są jakoś przesadnie problematyczne dlatego że po pierwsze tych ognisk jest zawsze na danym poziomie kilka przy największym poziomie ich jest dosłownie chyba 10 przy mniejszych poziomach to są 2 3 ale przeważnie w trakcie eksploracji jesteśmy w stanie odblokować jakieś zamknięte przejścia jakieś skróty i tak dalej tak aby dotrzeć do tego utraconego do tej naszej utraconej waluty no bo jeżeli zgniemy w drodze po nią no to ją tracimy już na stałe. No to jest też mechanika, którą ja na przykład kojarzyłem właśnie z Hollow Knightem. I to odkrywanie naprawdę jest przyjemne. Ci przeciwnicy nie są może jakoś przesadnie różnorodni, ale faktycznie każdy poziom wprowadza nam nowe postaci i przede wszystkim stara się być atrakcyjny różnymi zmianami do tego świata, które twórcy wprowadzają. Nie wiem, trafiamy na poziom, który się nazywa Hollow Pit i który jest w zasadzie ciemny, z powitym mgłą i jeszcze bardzo często zalany, co spowalnia nas, co powoduje, że bardzo łatwo się w tym labiryncie korytarzy zgubić i mamy tutaj różne mechaniki, które będą nam pomagały w orientacji w terenie i no, będą pomagały nam cały ten świat na tym poziomie odkryć. Mamy świat, gdzie są burze piaskowe i piasek, który wysysa nam manę, czyli nie będziemy w stanie na przykład użyć jakichś właśnie umiejętności, czy to ofensywnych, czy jakichś tam pomocnych, defensywnych. Mamy świat lodowy, gdzie na przykład, gdzie nieopie nieopatrznie staniemy na jakiś poziom, no to zginiemy. Tutaj w ogóle jakby cała Mechanika tych poziomów jest oparta na tym, że bardzo łatwo tutaj z jednej strony spaść poza krawędź i zginąć, z drugiej strony przez to, że mamy tutaj też bardzo często pionowe przejścia, no to jesteśmy zachęcani do eksploracji, bo może warto wychylić głowę i odkryć korytarz za krawędzią, tutaj tego, tą naszą pierwszą, który nas doprowadzi do ciekawych artefaktów. No bo jak to też w grach RPG, w tym świecie za każdym rogiem znajdziemy jakieś przydatne rzeczy. No, przydatniejszą broń, lepszą broń, lepszą zbroję, różnego rodzaju eliksiry, rzeczy, które możemy podarować naszym kompanom, no bo od któregoś momentu mamy dostęp do swojej takiej bazy, do swojego pomieszczenia, gdzie różne postaci napotykamy i możemy z nimi w chodzić w interakcje na zasadzie takiego swoistego handlu i znów od nich też dostawać prezenty. Mamy tutaj też dosyć ciekawą mechanikę związaną właśnie z tymi wspomnieniami. To też jest swoiste zachęcenie do eksploracji. Na swojej drodze spotkamy bardzo dużo NPC-ów. Z jednej strony są to npc -y, takie, które spotkamy w świecie i które będą nam dawały różnego rodzaju proste zadania. Nie ma tego jakoś bardzo dużo. Ja zrobiłem dosłownie kilka co było mi w zasadzie potrzebne do odkrycia map lochów o czym jeszcze za chwilę o całej tej mechanice, ale samo odkrywanie poziomów było dla mnie na tyle przyjemne, że w zasadzie no, każdy z tych poziomów odkryłem w 100 i właśnie twórcy nas zachęcają, żeby zbierać te okruchy pamięci, bo mamy jedną postać, która te wspomnienia jest w stanie jako naprawić i to funkcjonuje na zasadzie takiej, że nasz bohater wchodzi wtedy wspomnienie i mamy dostęp do Wydarzeń z przeszłości widzimy, że nasz na przykład kolega Luis, z kim się spotykał, co przeżył, co go doprowadziło, że jest takim naukowcem jak jest, i co, co powoduje, że robi to, co robi i tak dalej, i tak dalej. To jest mechanika dosyć ciekawa. Z jednej strony, ona może trochę spowalniać grę, dlatego że tutaj no, my nie jesteśmy pasywni. Oglądamy tak naprawdę kilka zawsze scenek, które nam poszerzają świat, które nam opowiadają historię, ale nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć, możemy to tylko pominąć tak naprawdę, no ale wtedy cały ten lore świata pozostanie dla nas dużo bardziej enigmatyczny, no a drugą zachętą, aby zbierać te wspomnienia jest to, że właśnie y, dzięki nim dostajemy nowe te bloat codes, te kody y, oraz nowe y, umiejętności i to jest, to jest dosyć ciekawe. Y, y, zanim przejdziemy do y, walk z bosami i ogólnego poziomu trudności, Warto dodać jeszcze jedną mechanikę. Oprócz poruszania się po tych poziomach mocno labiryntowych ale mimo wszystko linearnych w sensie musimy przejść dany poziom z punktu A do punktu B, nie musimy odkryć go całego, ale oczywiście możemy bo tych sposobów dojścia jest przeważnie kilkanaście mamy poziomy z takiej głębie właśnie, te depths i tam mamy bodajże 10 poziomów które zawsze są skonstruowane tak samo musimy zdobyć trzy klucze, aby otworzyć drzwi do Bos'a. i to jest idealne miejsce do farmienia z jednej strony tej, tej naszej waluty, z drugiej strony do zebrania naprawdę potężnych przedmiotów do ulepszenia, bo w zasadzie, jeżeli chcemy mieć najlepszy miecz, najlepszą zbroję, no to będziemy tych miejsc potrzebować. No i będziemy ich potrzebować jeszcze też do dobrego, pozytywnego zakończenia, ale o tym też za chwilę. No i tak jak wspomniałem, na początku ta gra potrafi być bardzo dużym wyzwaniem, ale to też nie jest tak, że później tym wyzwaniem nie jest. Tak naprawdę poziom trudności Codwein będzie zależył, zależał w dużej mierze od tego, jak wygracie. No i oczywiście teraz będę mówił na zasadzie nie znam się to, się wypowiem, czy raczej nie grałem to się wypowiem, ale trochę Codwein potwierdziło moją intuicję co do poziomu trudności w seriach tych solsowych, czy w grach solsowych, a mianowicie właśnie Właśnie, że poziom trudności jest bardzo mocno zależny od tego, jak my gramy. Ile my poziomów odkryjemy, ile nabijemy sobie poziomów w naszej postaci, ile zdobędziemy umiejętności. Ja przy tym moim stylu gry zauważyłem w którymś momencie, że wręcz jestem zbyt potężny, szczególnie w starciach z bossami, w stosunku do momentu w grze. W tym sensie, że dochodziło do tego, że nie wiem jestem dochodzi do spotkania z bossem i w zasadzie zanim się skończy animacja, to boss pada I oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli, absolutnie nie było tak do końca. Tu jest nawet na bardzo wysokim poziomie. Łącznie moja postać chyba dobija do 158 poziomu, a w zasadzie ja widziałem, że najtrudniejsze starcia na poziomie tej nowej gry plus, która też jest dostępna, o czym też za chwilę są, to jest sugerowany poziom 178, czyli, czyli wiecie, no tu ja już miałem naprawdę wysoki poziom teoretycznie jak na y, y, NG, a y, ja robiłem pierwsze podejście i tak y, niektóre, niektórzy bossowie z y, dalszej części gry potrafili mi napsuć krwi. No i właśnie starcia z bosami, no bo y, gry soulsowe to jest też y, y, element ich charakterystyczny, imanentny, czyli mamy spotkania z potężnymi bosami, różnorodnymi, y, o różnym podejściu, różnych mechanikach. I jak to jest z bosami w kodwyń? z jednej strony początek jest trudny, bo faktycznie nie znamy mechanik, nie wiemy jak do końca te postaci się, nasze postaci się zachowują i no tutaj naprawdę ci pierwsi bossowie powodowali, że musiałem podchodzić do nich po kilka w niektórych przypadkach po kilkanaście razy, Traf, traciłem też sporo tych dodatkowych przedmiotów ale to też nie jest tak, że to jest wyzwanie nie do zrobienia, tym bardziej i to też nawiążę tutaj do solsów, że. Mamy możliwość albo grania online ze znajomymi, albo innymi graczami, których możemy po prostu przywołać do pomocy przy starciu z bossem, albo mamy zawsze jako towarzysza, towarzyszkę, jedną z postaci, które w toku gry poznajemy. No i to nie ma co się czarować, to jest duże ułatwienie, bo gramy w tej chwili, w tym momencie de facto, jakby we dwójkę. Te postaci też są różne: albo bardziej nastawione na magię i na dystans, albo bardziej na starcie, ale te nasze postaci poboczne one potrafią walczyć. To nie jest tak jak w niektórych tytułach, że w zasadzie mamy postać, która bardziej jest nam potrzebna do tego, żeby ją chronić, niż żeby ona była jakimś takim game changerem w walce. Tutaj nie. Tutaj te postaci naprawdę nam pomagają. Oczywiście jeżeli jesteście hardkorowcami i chcecie sobie, nie wiem, podwyższyć poziom trudności albo mieć satysfakcję większą, no to możecie grać solo. Oczywiście też jest taka opcja. No i tych bossów jest naprawdę dużo, bo nie dość, że każdy z poziomów, a poziomów łącznie jest chyba 15 albo 17 czy 18 plus te 10 poziomów lochów, to każdy poziom ma minimum jednego bossa, czasem jest to dwóch na przykład, czasem jest to dwóch jednocześnie, też jest taki przypadek. No i oni faktycznie są z jednej strony dosyć różnorodni, w sensie posiadają różne ataki, różne umiejętności, ale to też nie jest tak, że oni są jakoś bardzo powiedziałbym trudni do nauczenia, bo i to jest pewna wada, którą widziałem, podnosi się w recenzjach. No plus, minus jakby te mechaniki w starciach z bossami są podobne. W tym sensie mamy atak jakiś tam z góry, mamy atak z, z oddalenia, mamy jakieś tam combo, no i jesteśmy w stanie się tych ataków nauczyć. Przy czym tutaj twórcy też dbają naprawdę o pewną różnorodność. Niektórzy będą nas spowalniali, niektórzy będą nas zatruwali, niektórzy są bardzo agresywni. To jest chyba, to był boss, który mi napsuł najbardziej krwi jest starcie z jednym takim potężnym rycerzem, który jest no po prostu absolutnie morderczy. To przy nim nie można się ani na sekundę zatrzymać, bo on po prostu cały czas za graczem podróżył dąża i oczywiście ty, tutaj mechaniki mamy też obronne, czyli po pierwsze możemy mieć tarcze, po drugie możemy się bronić także mieczem, tworzyć kontry i to wszystko powoduje, że w toku gry my się uczymy, my się uczymy tych mechanik i są starcia łatwiejsze, są starcia trudniejsze, są starcia ciekawsze i mniej interesujące, ale no, dla mnie jako niejakiegoś jakiegoś hardkorowego fana Soulsów, te starcia dawały sporo frajdy. Dawały sporo frajdy, Także dlatego, i tutaj przejdę do kolejnej części, że podoba mi się, jak ten świat wygląda wizualnie. Widać od razu na pierwszy rzut oka, że jest to no, gdzieś tam japońszczyzna. Te postaci no, wyglądają jak w japońskich grach. Zresztą to widziałem, że w wielu recenzjach ludzie się śmieją, że Codvein, czyli te solsy z seksownymi wampirami. Chłopaki są piękne, wymuskane, fantastycznie zrobione. Dziewczyny są piękne, z obnażonymi biustami, bust, z, z, z charakterystyczną zbroją z trzech sznurków itd., itd. i tak dalej, i I to jest tak, że do tego się trzeba może trochę przyzwyczaić, ale mi sam ten design postaci się podobał i przede wszystkim podobał mi się design świata. Mi on się kojarzył trochę z Final Fantasy 7 Remake i w ogóle ta gra, no ja nie grałem w Souls, ona mi dosyć mocno przypominała właśnie to, co mieliśmy w Final Fantasy. Tam mieliśmy te ławki, tutaj mamy ogniska, ale i tu, i tu, po każdej śmierci, po każdym zgonie, po każdym odpoczynku na ławce postaci się nam odradzały. Przeciwnicy na danym poziomie się nam odradzali. Też mieliśmy kompanów do rozgrywki. Tutaj jeszcze ten vibe właśnie skojarzeń z Final Fantasy jest o tyle silny, że no my w którymś momencie już mamy dużą grupę postaci. Tak jak wspomniałem, towarzyszy nam jeden bohater, ale w grach przerywnikowych pojawia się cała ekipa. To jest dosyć zabawne. I miałem właśnie tutaj takie skojarzenie, że pewnie można by to przerobić w ogóle na takie Final Fantasy, gdzie byśmy na zmianę kierowali na przykład trójką czy czwórką postaci i by można było się tym pobawić, no ale to w tym momencie byłaby trochę pewnie inna gra i ten świat jest ciekawy. Mówię, twórcy zadbali o to, żeby naprawdę każdy poziom był zupełnie inny wizualnie od poprzedniego no i to jest ciekawe, nie wiem mamy poziom Katedra Świętej Krwi, który no wygląda niesamowicie, z jednej strony to jest niby wszystko jak taki jakiś biały marmur strzelisty nie, nie, niczym w jakimś nie wiem, w katedrach takich ornamenty właśnie różnego rodzaju strzeliste wieżyczki i tak dalej, i tak dalej. Mamy z kolei jakieś tam jaskinie, gdzie jest za każdego roku może nam wyskoczyć przeciwnik. Jest różna kolorystyka tych poziomów. Twórcy dbają, żeby to wszystko wyglądało interesująco. Przeciwnicy też mają przeróżny design. No i przede wszystkim właśnie bossowie. Każdy bos nie dość, że jest przeważnie no, potężny, wielki, no to też wygląda w dosyć interesujący sposób. Mamy różne wariacje rycerzy, czy to rycerzy takich bardziej średniowiecznych, czy to rycerzy że la samurajowie, mamy różnego rodzaju potwory, mamy jakieś quasi roboty właśnie napędzane pasożytami i tak dalej, i tak dalej. No jest tutaj w czym wybierać. No i możecie się zastanowić jakby dlaczego ja w zasadzie się zdecydowałem o tym opowiedzieć, no bo to brzmi pewnie jak każdy Soul like. Pewnie i tak, natomiast po pierwsze wiem, że mamy w naszym pięknym kraju także dużo fanów tego rodzaju gier, dużo fanów tego rodzaju rozrywki a po drugie wydaje mi się, że akurat o Codwein słychać niewiele a ja powiem otwarcie, że bawiłem się bardzo dobrze to pierwsze przejście, gdzie tak jak mówię odkryłem mapy w 100% i w zasadzie prawie że wszystko co było do zrobienia w tym pierwszym podejściu udało mi się zrobić zajęło mi 36 godzin według licznika w grze wydaje mi się, że trochę więcej ale, ale to może moje wrażenie i tutaj, tak jak wspomniałem, ten poziom trudności będzie zależał od Was, więc możecie to pewnie skończyć dużo szybciej, możecie skończyć wolniej, w zależności od tego, jak będziecie tutaj ewoluowali, jeżeli chodzi o swoją postać, ale no, to jest naprawdę tytuł, który dostarczył mi sporo frajdy, sporo rozgrywki, rozrywki i rozgrywki. No, mamy tutaj sporo też różnego rodzaju animacji, filmików przerywnikowych, które, tak jak to w japońszczyznie, czasem się potrafią ciągnąć przez parę minut i poszerzają nam świat, pokazują nam relacje postaci no i powiedziałem, że ja mam jeden z finałów, bo gra ma też trzy zakończenia. Ja celowałem przy swoim tym lizaniu ścian w wariant, jak się okazało, najbardziej pozytywny czy wycelowałem, bo trochę nie wiedziałem, że to tak się okaże, w wariant najbardziej pozytywny, mamy wariant negatywny i mamy też wariant neutralny, taki pośredni. No, i oczywiście, jeżeli byście chcieli zdobyć platynę, no to niestety, niestety, będziecie musieli zagrać więcej niż jeden raz, no bo za każde z zakończeń jest osobne trofeum. Więc no trzeba by tutaj spędzić więcej czasu, no ale no to jest New Game Plus, więc to też będzie na pewno łatwiej. Tym bardziej, że z tego co doczytałem, to można sobie ustawić jakby poziom trudności w tym New Game Plus i to też jeszcze bardziej będzie skrojone w tym momencie pod nasze oczekiwania, naszą grę. I tak, ja jestem zadowolony z tego zakończenia. Nie będę raczej kontynuował, no bo mówię tutaj przy niewielkiej ilości czasu na granie, no to ja raczej sięgnę po kolejny tytuł niż będę ogrywał kolejny raz Codvein, ale jeżeli lubicie Soulsowe gry, nie wiem, jeżeli spodobał Wam się Hollow Knight, chociaż tutaj od razu zaznaczę, że to jest inna gra, bo tutaj nie mamy, no to nie jest Metroidvania, tutaj nie mamy dodatkowej jakiejś tam umiejętności, tylko bardziej chodzi o tą mechanikę umierania, powrotu i tak i tych starć z bosami i eksploracji ciekawych poziomów, to spokojnie po Codvein możecie sięgnąć, tym bardziej, że tytuł z tego co widziałem można wyrwać za niewielkie pieniądze, a on ma też kilka DLC. Ja yy, na ten moment po to nie sięgnę, znów za dużo gier mam na konsoli aby w tej chwili jeszcze się tutaj bawić w jakieś dodatki, ale wydaje mi się, że to też może być atrakcyjna rzecz, jeżeli chcecie jeszcze więcej pozostać z naszymi, z naszymi seksownymi wampirami w tym postapokaliptycznym dystopijnym świecie. No ode mnie jest naprawdę bardzo duży plus. Podejrzewam, że dla fanów Soulsów to nie będzie jakaś gra wybitna. Z tego co ja widziałem to te oceny były raczej takie średniawe, gdzieś tam w granicach siódemki, ósemki, ale wydaje mi się, że to jest uczciwa ocena. To nie jest żadna rewolucja, to nie jest żadna genialna gra, ale po prostu kawał solidnej, dobrze zaprojektowanej zabawy w ciekawym świecie, bo to też jest ważne. Tutaj ta fabuła mnie też pchała do przodu, dla mnie poznawanie historii naszych zjaw i, i, i tego co się stało z królową, jak ten świat został zdegenerowany było zwyczajnie interesujące, także polecam. I do usłyszenia w kolejnym giereczkowym odcinku wkrótce. Cześć!